Witajcie, witam bardzo serdecznie w trzecim odcinku Dyktafonu. Ja jestem Sebastian i dzisiaj sobie porozmawiamy o nadchodzących premierach filmowych. Zobaczymy co ciekawego na drugi miesiąc lata przygotowali dla nas polscy dystrybutorzy. Porównamy sobie te filmy z wynikami oglądalności w Stanach. Zobaczymy jak tym konkretnym filmom poszło. Będzie mowa tutaj o Uczniu Czarnoksiężnika, o Incepcji, o w filmie szpiegowskim Salt Zobaczymy również coś, co przygotowała dla nas polska produkcja czyli o tym będzie w dzisiejszym Dyktafonie Bardzo serdecznie zapraszam do słuchania I zaczynamy naszą przygodę filmową Zacznę może tak nie po kolei, ale od filmu, który mnie najbardziej interesuje a mianowicie powiem sobie o filmie Salt który do polskich kin wejdzie dopiero 27 sierpnia w Stanach Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych film już leci od 21 lipca radzi sobie całkiem nieźle w Book Office zajmuje po pierwszym tygodniu wyświetlania yy, zajmuje drugie miejsce zarobił w weekend 36,5 miliona dolarów czyli całkiem przyzwoicie W filmie wspomnę, że gra Angelina Jolie, y, Liv Schreiber, również Daniel Orbryski występuje jako były y, rosyjski tajny agent, który to właśnie on odegra tutaj kluczową, kluczową rolę w fabule. O czym w ogóle jest film? Y, Angelina Jolie wciela się w y, oficera CIA, oczywiście Evelyn Salt. Która zostaje oskarżona o bycie uśpionym rosyjskim agentem na terenie USA. Właśnie o tym ją poinformuje nasz rodak Daniel Orbryski. Film zapowiada się bardzo widowiskowo. No i przede wszystkim, cóż, agentka musi uciekać i musi uciekać przed CIA, który ją teraz ściga, i musi udowodnić, że ona nie jest jednak tą Rosyjską agentką, musi się oczyścić z zarzutów. Bardzo lubię klimaty szpiegowskie, więc na pewno ten film obejrzę. Mam nadzieję, że ta film będzie równie dobry jak Zwiastun, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. No, trzeba film zobaczyć przede wszystkim też dlatego, że no, co by tutaj nie mówić nie zawsze zdarza się, że w super produkcjach ma, możemy mamy okazję zobaczyć Polaka, prawda? Daniel Olbryski, no wiadomo, jest aktorem porządnym, u nas w kraju jest znany i szanowany, więc myślę, że nie przyniesie nam jakiegoś wstydu i wypadnie całkiem nieźle, chociaż to jest tylko epizod. Czyli to był Salt, film z Angeliną Jolie i gościnnym występem Daniela Obrzyskiego. Kolejne filmy, obydwa, wejdą do kin w Polsce 30 lipca. Uczeń Czarnoksiężnika, Incepcja. Zacznę może od tego pierwszego. Uczeń Czarnoksiężnika. Nowy film twórców Piratów z Karaibów. Skarbu Narodów, czy Księcia Persji. W obsadzie mamy Nicolasa Cage'a, Monikę Bellucci i Alfreda Molina. Film... Action fantasy opowiada o Baltazarze Blake'u dobrym czarnoksiężniku, który musi uratować e, uratować Nowy Jork przed swoim mistrzem Maximem e, Maximem Chorwatem. Nie wiem czy dobrze to powiedziałem. Chorwat mm, Grago Alfred Molina. E, Co się dzieje? Horward zostaje uwolniony z magicznej matrioszki. No i rozpoczyna się wielka walka dobra ze złem. E Czarnoksiężnik i jego gamoniowaty uczeń kontra złe moce w oprawie odjazdowych efektów specjalnych demolujących Nowy Jork. E Czy dobrzy chłopcy wygrają ze złem? To jest oczywiście... Pytanie retoryczne. O co chodzi? Historia zaczerpnięta niczym z komiksów, czyli typowa, prawda, fabuła. superbohater, bohater, z super mocami, w tym wypadku Czarnoksiężnik w współczesnych czasach, który potrafi czarować na magię i w ogóle, ratuje Nowy Jork, miasto przed tym złym, który również umie czarować. A więc pojedynek dwóch magów w jednym z najciekawszych miast świata ja się patrzę do Book Office'a film w dwa tygodnie no, niezbyt sobie radzi zarobił 42 miliony w sumie No wynik chociażby przy Incepcji czy przy Salcie marny yy, w weekend zarobił, ostatni weekend, drugi weekend w kinach zarobił 9 milionów no Wynik nie jest co prawda rewelacyjny, ale no cóż, zobaczymy Uczeń Czarnoksiężnika już 30 lipca w naszych kinach. I przechodzimy do ostatniego punktu, premier amerykański, Incepcja, nowy film Christophera Nolana, twórcy Mrocznego Rycerza, w obsadzie mamy Leonardo DiCaprio czy Josepha Gordona Levita film. Radzi sobie nieźle, jeżeli chodzi o book office. Amerykański zajmuje po dwóch tygodniach pierwsze miejsce. W sumie już zarobił 143 miliony w weekend, aż 43 miliony, co w porównaniu z uczniem Czarnoksiężnika, no to jest aż cztery razy więcej. I o czym ogólnie, o czym ogólnie jest Incepcja? Incepcja opowiada o możliwościach ingerowania w ludzki umysł dzięki zaawansowanej technologii. Głównym bohaterem jest Kop, grany przez Leonardo DiCaprio. Jest on szefem zespołu specjalizującego się w dokonywaniu podróży do umysłów innych osób. Może dzięki tym, tej umiejętności, tej technice tak, pozyskiwać informacje, ale również wprowadzać nowe dane do umysłów Jest bardzo pożądana ta umiejętność, wykorzystujemy różne firmy, no ale niestety on często stał się zbiegiem poszukiwanym. Fabuła jest niezła, jeżeli chodzi o to. Zwiastun filmu jest bardzo widowiskowy, jest po prostu niesamowity. Gwiazdorska obsada. Co tu więcej chcieć od takiego filmu? Nie dziwię się, że, w że zajmują pierwsze miejsce w bookoffice, zresztą który film z Leonardo DiCaprio nie jest y, bardzo wysoko położony w rankingach, bo szczerze mówiąc nie wiem, y, podejrzewam, że żaden. Y, Czyli co? 30 lipca do kim wchodzi Uczeń Czarnoksiężnika, Incepcja, czy mamy coś jeszcze w premierach? Na 6 sierpnia mamy przewidziany polski film, komedię obyczajową, bo przecież Polacy nic innego nie kręcą, pod tytułem Projekt Dziecko, czyli ojciec potrzebny od zaraz. Film zrobiony przez Adama Dobrzyckiego. Szczerze mówiąc, nazwisko nie kojarzy mi się z niczym, on również napisał scenariusz, w obsadzie mamy Zbigniewa Zamachowskiego, Tomasza Karolaka, Dominikę Ostałowską, a na po plakacie widzimy nawet pana Miśka Koterskiego. No cóż, jak to będzie? Zobaczymy, o co chodzi ogólnie w filmie. E, są trzy prawdziwe rzeczy, które musi zrobić prawdziwy mężczyzna, była taka piosenka... Zasadzić drzewo, zbudować dom, no i spłodzić najlepiej syna. Ale jeżeli mężczyzna nie może mieć dziecka, no to co wtedy zrobić? Wtedy właśnie pojawia się film i rozwiązanie z kilka. Ania, Piotr będą mogli cieszyć się wymarzonym dzieckiem, bo wpadają na szalony pomysł. Będą musieli znaleźć idealnego zastępcę. Tylko gdzie go znaleźć? No i właśnie tak się będzie... To toczyła się fabuła, będą szukali sobie, będą szukali zastępcy dla ojca, no dziwna taka sprawa, tak, będą szukali wśród znajomych, no, fabuła dziwna, troszeczkę mi tutaj brak składu w niej, no ale nieważne, bo przecież co tam, to jest polski film, a jak to jest polski film, to nieważne, czy jest dobry, czy nie jest dobry, ważne, żeby był Polski film. No i tyle. Czyli co? Do kin wybieramy się 30 lipca na Incepcję bądź Ucznia Czarnoksiężnika ze wskazaniem na ten pierwszy film. 6 sierpnia jeżeli nie musimy, to nie idziemy na projekt Dziecko czy jest potrzebny od zaraz, bo raczej nie wróżę zbyt dużego sukcesu temu tytułowi. No a oczywiście w sierpniu, trochę późno po amerykańskiej premierze Ale zawsze 27 sierpnia idziemy na salt do kin. Zobaczymy jeszcze taki krótki przegląd, co nas czeka we wrześniu. Ostatni Władca Wiatru 3 września wchodzi do naszych kin. Resident Evil After Afterlife będzie 10 września miał swoją premierę. Johna Hex 17 września będzie miał swoją premierę w Polsce i czy coś jeszcze będzie ciekawego. Wall Street Pieniądz nie śpi będzie miał swoją premierę 24 września. O, Karate Kick będzie miał swoją premierę też 24 września. Co to bardzo, bardzo, bardzo na czasie po amerykańskich premierach oczywiście na pewno na pewno Na pewno na czasie. Co dalej? Eee, no, nie będę już dalej tutaj wkraczał w październik, bo w październiku, o październiku na pewno będzie jeszcze czas, żeby powiedzieć. Zresztą o wszystkich nadchodzących rzeczach będzie czas, żeby powiedzieć, przedstawić pokrótce wrzesień. No, to by było na tyle w sumie w tym odcinku dyktafonu. Może i podejrzewam, że w niektórych momentach gadałem w nim bez składu i ładu, gubiłem wątek, no ale to wiadomo, nieważne. To jest dyktafon, na którym nagrywam swoje błędne i smętne gadanie. Ja osobiście jeszcze chciałbym polecić film, ostatni film Romana Polańskiego, autor Widmo. Niesamowitą historię, opartą opowieści pod tym samym tytułem. Jeżeli się nie mylę oczywiście, bo znając mnie to się mylę, ale, ale nawet sprawdzę, żeby Was... Nie okłamać. Czy jest taki sam tytuł? Eee, czy jest taki sam tytuł? Eee, scenariusz napisał Roman Polański. Do tego filmu zresztą sam polski tytuł. Autor Widmo wybrałam. Eee, aha, tutaj akurat nie mam napisane, czy taki jest tytuł. No, załóżmy, że na podstawie książki pod tym samym tytułem główny bohater eee, pisze... Pamiętniki byłego premiera Adama Langa w tej roli Pierce Brosnan. No i cóż, odkrywa on dziwny, odkrywa dziwny sekret, przez który znajduje się w zagrożeniu swojego życia. Bardzo ciekawa fabuła film, film zrobiony w takim nostalgicznym, smutnym klimacie w bardzo ciekawym otoczeniu. Niezła obsada, Evan McGregor gra główną rolę, autora Widmo, Pierce Brosnan, Adama Langa. No naprawdę ciekawa obsada, film ciekawy. No i przede wszystkim trzeba go zobaczyć, no bo w końcu to nasz rodak, Roman Polański, go zrobił. Kończył go będąc w areście domowym w Szwajcarii, więc tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś do mnie uwagi, propozycje i w ogóle jakieś inne rzeczy, piszcie na sebastianwbudziński.małpa.gmail.com i zapraszam na dyktafon.blog.com oraz na moją stronę domową budziński.wa.pl Dziękuję bardzo za uwagę i serdecznie zapraszam wkrótce na następny odcinek Dyktafonu. Do usłyszenia. Ze Szczecina mówił dla Was Sebastian.